Sucker becker, Sucker becker, but Sucker Bun Sucker Beun Sucker Beun. Spłciowy głos przemówił Wiadomości radiowe po przerwie na reklamę. Słuciowy głos przemówił Wiadomości radiowe po przerwie na reklamę. Czy marzysz o napoju, który doda ci energii, wspomoże regenerację i pozwoli osiągnąć szczyt twoich możliwości? Nasza herbatka ze sterydami to rewolucyjne połączenie naturalnych składników z potężnym wsparciem dla twojego organizmu. Pij odpowiedzialnie. Tylko dla tych, którzy wiedzą, czego chcą. pierwsza cztery zostało oficjalnie ogłoszone. Wprowadzenie do zagrożenia wirusem zombie. Widzimy jak zombie gryzą części ciała. Nasz prowadzący pisze dziennik wojenny w czasie apokalipsy żywych trupów. Jerry DiGerido przedstawił nowe informacje od czołowych naukowców na temat wirusa zombie, opisując objawy takie jak agresja, piana na ustach, utrata zdolności motorycznych i niekontrolowany głód. Podkreślono, że w przypadku agresywnie zainfekowanych osób jedynym sposobem na obronę jest celowanie w głowę. Prezydent wyraził zaniepokojenie sytuacją, wielokrotnie powtarzając, że nie wie co się dzieje. Jego wypowiedzi były przerywane długimi fragmentami niezrozumiałego tekstu. Po czym zakończył spotkanie oświadczeniem o znaczeniu głosowania i konieczności ratowania życia, co pozostawiło uczestników w niepewności co do tego, co robić dalej. Naukowcy szacują, że za 1,3 miliarda lat niezwykle gorące i wilgotne warunki sprawią, że ludzie i zwierzęta nie będą w stanie przetrwać, a przeżyć mogą jedynie ekstremofile żyjące w pobliżu kominów hydrotermalnych na dnie oceanu. 2 miliardy lat jasność gwiazdy centralnej będzie o prawie 20% większa niż obecnie. W efekcie ziemskie oceany wyparują, atmosfera zniknie, a fale grawitacyjne dosłownie rozerwą Ziemię. Doniesiono o skrajnych stacjach wywołanych skrajną formą alergii wywołaną na produkt herbatki zostawiania. Doniesiono o dziwnych zachowaniach chorych ludzi, którzy pozamykali się w mieszkaniach i przez okno wyrzucają kawałki żyjącego mięsa. Więcej informacji w wydaniu głównym. Tymczasem 28 lutego, wszystkie 7 planet zobaczymy jednocześnie wszystkie planety Układu Słonecznego. Ponowna taka koniunkcja ma się powtórzyć dopiero w 2161 roku. Oprócz tego było już zaćmienie Czerwonego Krwawego Dni, 14 października i Czarnego Wilczego Księżyca Dnia, 31 grudnia. W tym roku będą dwa zaćmienia Księżyca, dnia. 14 marca i 7 września. I największa pełnia Superksiężyca, 5 listopada. Dwa zaćmienia Słońca, częściowe 29 marca i całkowite 21 września. Od dnia narodzin w Wojwotrzit Poland, 23 marca 1988 roku. Jakim to był dzień tygodnia środa, będąca Światowym Dniem Meteorologii? Minęło już 13 454 dni, co stanowi 36 lat, 9 miesięcy i 30 dni. 83 dzień roku. 12 tydzień roku. Kolejna środa urodzinowa w 2028 roku. W cytowanym półprzysłowiu, wykonuj swoją pracę z całego serca, plon zaręcza dostateczny. Za pół godziny na niebie, o czym nikt nie wie, powinna być widoczna asteroida, mijająca Ziemię, w potencjalnie niebezpiecznej odległości. Część kolejna to słuchowisko, jakby się oglądało film. Główny motyw przewodni ścieżki dźwiękowej do opowieści o zagubionych śladach. Wszystko od teraz powinno być podzielone na głosy, każdy z innego kraju, co się spotykają na innym kontynencie. Dźwięk, na podstawie ilustracji do tekstu napisanego 6 tysięcy lat temu, w martwym języku, został nakręcony i wystawiony na deskach sceny teatru telewizji cyfrowej, podczas festiwalu transmitowanego na żywo, w podcaście. Wszystko zostało zrealizowane przeze mnie osobiście, bez ingerencji sztucznej inteligencji, czy jakiejkolwiek innej, prawdziwej inteligencji. Kopiowanie w całości lub w części bez zgody zabronione. Udzielam licencji w formie udostępnienia twórczości poszczególnych elementów, do wykorzystania lub adaptacji, za uznaniem autorstwa, lub w propozycji innej kolaboracji. Twórczość stanowi własność intelektualną, będącą częścią wielojęzycznej, multimedialnej, interaktywnej serii. O nieznanej fabule treści. W miejscu, do którego udają się świadome jednostki utalentowanych kreatorów. W projekcie instalacji, pokazanej na wystawie, w Galerii Cyfrowego Muzeum Sztuki Bez Prądu.